Pan Andrzej Bruderek przy poletku z pszenicą pokazuje mi chwasty no Naj, te najbardziej, najbardziej uciążliwe. uciążliwe I ja mam takie tak, wrażenie, bo tutaj obok jest pszenica czyściutka. Tak. Czy wyście przypadkiem tych chwastów tutaj nie podsiali? Tak, dokładnie. Dokonaliśmy podsiewu chwastów, tych najbardziej uporczliwych w ochronie zbóż zimnych, czyli marunę, haberbowatek. mamy tu zasiany owiec głuchy. Mamy zasiany wyczyniec i mamy miotłę zbożową. No, owiec głuchy aż tak się nie udał, ale miotła zbożowa jest po prostu piękna. No. Słusznie pani a ponieważ zboża chodzimy, owiec głuchy jest chwastem incydentalnym. Jest to chwast trudny i najtrudniejszy w zbożach jary. Ale w tym siebie widzieliśmy, że sprowokowaliśmy też na tym te poletto, porównując poletko kontrolne do tych pasów, gdzie zostały wykonane zabiegi ich zwalczania, no, że te różnice są ponujące. Mamy czyściutkie prawda, zboża, tak jak pani słusznie zauważyła, po prawej stronie odmiany Delawar. Naszym rozwiązaniem sztandarowym jesienią jest nowy produkt o innym mechanizmie działania na chwasty, bokser, który stosujemy przedwschodowo. Cała siła i działanie tego produktu w szeregu spektrum zwalczania chwastów jednolistennych, w tym uporczliwych chwastów jak miotła zbożowa, wyczyniec i chwasty dwuliścienne, które tutaj widzimy, no, ten produkt o innym mechanizmie przerywa proces ewentualnego uodparniania się chwastów na stosowane herbicydy. I dalej na horyzoncie powtarza nam się układ bloku, gdzie nie stosowaliśmy herbicyd, a zanim widać, gdzie grupa stoi, jest zastosowany axial. To jest gramnicyd, który jest w Polsce i w całej Europie najbardziej ceniony. Z kolei dlatego, że substancja aktywna pinoksaden jest też z innej grupy, czyli w grupie tych graminicydów i powszechnie stosowanych sulfonem moczników, no jest to preparat, który zapewnia nam przerywa ten proces uaparniania. Widzimy pełną skuteczność produkt, który jest stosowany wczesną wiosną. Nie wymaga tutaj, nie ma wymagań, jeśli chodzi o temperatury. Jeżeli widzimy w poruszeniu wegetacji, że mamy problem z zachwaszczeniem wtórnym, miotło zbożową czy wyczyńcem, to w okresie krzewienia zbóż możemy ten zabieg wykonać. 0,9 litra lub 1,2 na wyczyńcu. To jest ten temat, który najbardziej nas porusza. Dzisiaj, jeżeli jeździmy w, po, w, tu w rejonie Polski Północno-Wschodniej, to nietrudno zauważyć, że wśród łanów, prawda, zbóż ozimych, takie właśnie obrazki, gdzie jest kompensacja miotły, ponad tysiąc sztuk na metrze, no, nie są przypadki. Prakmieliśmy mieliśmy trudny i w sumie, jeśli chodzi o szczególnie długi okres, długi okres wegetacji, ale nietypowy układ przebiegu pogody w grudniu, czyli wegetacja stanęła pod koniec, jak zwykle pod koniec listopada, 29 akurat w tym regionie, ale później przyszedł wyjątkowo ciepły grudzień, który zapisał się w historii meteorologii od 150 lat, był tak ciepły. I co spowodowało, że wzrost temperatur spowodował, że rośliny na powrót uruchomiły się, pobrały wodę i, zaczęło, i nastąpiło pobudzenie wegetacji. Tu akurat na tym terenie Kujaw i Pomorza ten okres pobudzenia wegetacyjnego trwał ponad 12, nawet 14 dni. I w styczniu, od już praktycznie pierwszych dni stycznia nastąpił gwałtowny spadek temperatur. Nie było okrywy śnieżnej i te spadki temperatur poniżej 12 stopni w sytuacji rozchartowanych roślin spowodowały, że nastąpiły poważne szkody, jeśli chodzi o przemarzanie. A w innych regionach Polski było podobnie? Czy na ile my tutaj różnimy się powiedzmy Polski Południowej? Proszę zauważyć, że rzeczywiście występuje zmienność nawet w Polsce Północno-Wschodniej jeżeli zwrócimy uwagę w kierunku wschodu, to tam na ziemi suwalskiej, jeśli chodzi o grudzień tylko były cztery dni pobudzenia wegetacyjnego, bo tam niższe temperatury i krótszy okres pobudzenia wegetacyjnego, pomimo silniejszych mrozów w styczniu nie wywołał tak negatywnych skutków jak tutaj, w tym rejonie Kujaw i Pomorza Środkowego również Żuław. Ten język, niżu, który z północy wpłynął na początku stycznia praktycznie zdewastował wszystkie tutaj uprawy o zimę. Był problem z, z, z pszenicami również, ponieważ z obsady wiosennej, tej skrajnej obsady, uważamy, że jak jest 110 roślin na metrze kwadratowym po zimie, czyli przyjmując krzewistość produkcyjną na poziomie nawet 3, czyli z jednej rośliny są 3 źbła, kłosonośne, no to możemy tą uprawę i zwykle zostawiamy. Stosując kolejne zabiegi stymulujące krzewistość, możemy osiągnąć tutaj dobry plon. Różnice wynikały przede wszystkim z dwóch rzeczy, między odmianami, szczególnie ważne było zimotrwałość odmian, wszystkie pszenice, które były powyżej 4 w skali coborowskiej, 4,5-5,5, te szkody poziomowe były mniejsze, natomiast to była jedna rzecz, która była istotna, druga sprawa była związana z tym okresem pobudzenia i długością okresu wegetacji jesienią. Okazuje się, że drugim czynnikiem, który różnicuje przezimowanie z zimych jest wernilizacja, jarowizacja. Każda z odmian pszenicy, hodowcy o tym dobrze wiedzą, mają zróżnicowany okres jarowizacji, czyli jest to moment, w którym temperatury spadają poniżej 10, między 0 a 10. Każdy dzień z taką średnią temperaturą powoduje, że rośliny zaczynają się jarowizować, a zatem stają się wrażliwe na spadki temperatur. I mając tą wiedzę, która z odmian ma w okresu jarowizacji, no można tu precyzyjnie ustrzeć się przed tym problemem złego przezimowania. To nie tylko zimiotrwałość w skali coborowskiej, ale wiedza też o każdej odmianie powoduje, że mamy możliwość dopasowania terminu siewu do opóźniania jego świadomego, prawda? Tak, aby w okresie takich właśnie ciepłych grudni nie doszło do pełnego ich zjarowizowania, bo te różnice w odmianach są znaczne. Są odmiany o krótkim okresie arowizacji, 30-dniowym, ale są i takie, które mają 50 parę dni. Trzeba też zauważyć, że klimat nam się zmienił z perspektywy chociażby 20 lat. Tu na tym terenie wegetacja stawała kiedyś na początku listopada. Natomiast jak słyszała pani, w tej chwili no, wegetacja w końcu listopada. Więc nawet tak patrząc na sprawy i na zalecenia ogólne prawda, agrotechniki w Polsce, siewu, jeśli chodzi o optymalny termin siewu, powinniśmy rozważyć bezpieczny siew, nieco opóźniony, około dwóch tygodni, aby nawet nie mając wiedzy o okresie jarowizacji, długości tego okresu jarowizacji, bezpiecznie przeprowadzić tą roślinę przez okres zimowania, występowania skrajnej zim, prawda? A nie poruszać się tylko jednym parametrem ich bo tutaj niestety nie do końca ta wiedza nam pomaga. Czyżby prognozował Pan, że niedługo w podręcznikach te mapki z terminami się optymalnymi i dopuszczalnymi opóźnionymi trzeba będzie troszeczkę skorygować? Rozmawiamy na ten temat z naszymi profesorami, którzy są rzeczywiście tą wiedzę mają pełną, też na zajęciach ze studentami. Mówimy o tym, co spowodowało, że z perspektywy lat yy, musimy dokonać pewnych weryfikacji. Postęp jest znaczny i w odmianach, ale też pewne rzeczy istotne, czyli klimat nam się wyraźnie zmienia. No to wszystko jest dynamiczne. Także myślę, że z gronem profesorskim, z polską nauką daleko zajdziemy, bo cały czas jesteśmy blisko tej natury, obserwujemy to można powiedzieć, że na co dzień.